Ludwika Maria Stale, a Jan Kazimierz czasami odbywali narady z komisarzami polskimi, z mediatorem francuskim oraz posłami z sprzymierzeńców cesarza i wielkiego elektora. Pretraktacje przebiegały powoli, gdyż Szwedzi nie chcieli przyjąć podstawowego polskiego warunku wycofania swych wojsk z wciąż okupowanych portów nadbałtyckich. W dodatku rokowania były utrudnione problemami protokolarnymi. W tym okresie królowa 18 grudnia zaszczyciła wizytą słynnego astronoma gdańskiego Heweliusza. Prowadziła z nim uczoną dyskusję, a potem wdrapała się na dach jego domu, skąd oglądała przez lunetę zarówno plamy na słońcu, jak i ruch fal morskich na horyzoncie. Później wraz z dworkami przeglądała się we wklęsłym zwierciadle. 29 stycznia ponownie odwiedziła astronoma, tym razem z mężem, ale w czasie tej drugiej wizyty tylko Janka Kazimierz zwiedzał obserwatorium mieszczące się na dachu, kiedy inci małżonkowie obserwowali zbieranie bursztynów. W miarę jak nadchodziła wiosna, królowa coraz więcej wolnych chwil poświęcała patrzeniu na morze. Tymczasem Szwedzi straszyli zerwaniem rokowań. Niemniej strona polska nadal domagała się zwrotu portów. Wreszcie najeźdźcy ustąpili i zgodzili się całkowicie wycofać z granic Rzeczypospolitej. W zamian Jan Kazimierz zrzekł się tytułu króla szwedzkiego i praw do inflant utraconych w początku panowania swego ojca. Królowa potrafiła zjednać sobie mediatora francuskiego, który w najważniejszej kwestii portów przyjął jej punkt widzenia. W decydującym momencie, 23 kwietnia 1660 roku, małżonkowie przybyli osobiście do Oliwy. Wkrótce było już nieoficjalnie wiadomo, że traktat z Karolem Gustawem został w całości uzgodniony. Wieczorem następnego dnia Trębacz z Oliwy przywiózł im oficjalną wiadomość o zawarciu pokoju. Z tego powodu dzień 4 maja został uznany w Gdańsku za święto, w związku z czym z udziałem Jana Kazimierza i Ludwiki Marii odbyło się solenne nabożeństwo. 5 maja para monarsza opuściła Gdańsk, żegnana przez wszystkich uczestników pertraktacji pokojowych. Niewątpliwie było w jakimś stopniu zasługą królowej, że ciężka i długotrwała wojna zakończyła się bez utraty nawet najmniejszego skrawka Rzeczypospolitej. W chwili podpisania pokoju w Oliwie Ludwika Maria była bardzo mocno zaangażowana w plan Vivente Rege, w wyniku którego miała zasiąść na tronie jej siostrzenica, palatynówna Anna Henryka Julia. Tym razem ciotka przeznaczyła dziewczynce za męża, Francuza, Henryka Juliusza de Bourbon, księcia Dangien syna Wielkiego Kondeusza, z którego rodziną Ludwika Maria była w czasach panieńskich silnie związana. Ostateczną decyzję w sprawie osoby narzeczonego podjęła jednak nie sama królowa, lecz jej siostra Anna, matka zainteresowanej. Palatynowa wychodziła z założenia, że nawet gdyby plany odnośnie do korony polskiej okazały się nierealne, to i tak mariasz córki z Bourbonem będzie posunięciem korzystnym. Przy okazji monarchini napisała do Wielkiego Kondeusza miły list, zapewniając, że szacunek i przyjaźń, które panu przyrzekłam, opuszczając Francję, pozostają zawsze te same. Cały projekt wymagał jednak pozyskania zgody i szlachty polskiej i dworu francuskiego, a nawet to drugie nie było łatwe. Należy pamiętać, że celem królowej, poza zapewnieniem korony miłemu sobie kandydatowi, było także przeprowadzenie pożytecznych reform, witusik, które oznaczałyby naprawę ustroju, wójcik co jest doceniane przez znaczną część współczesnych historyków. W Polsce monarchini zupełnie nie umiała zjednać sobie średniego ziemiaństwa i wszystko starała się załatwić za pośrednictwem magnatów, których często potrafiła urobić bądź swoją inteligencją i sympatycznym obejściem, bądź obiecując zaszczyty lub korzyści materialne. Nie przeszkadzał temu nawet fakt, że z nieznającymi francuskiego lub włoskiego musiała porozumiewać się za pośrednictwem tłumacza. Poza tym umiejętnie wykorzystywała niechęć Polaków do niemieckich Habsburgów. Jednym z pierwszych wtajemniczonych, jeśli chodzi o Burbona, był oddany królowej Stefan Czarniecki, z którym na ten temat odbyła już w roku 1657 w Poznaniu poufną rozmowę w cztery oczy. Ze względu na ogromną popularność zwycięskiego wodza, pozyskanie go było dużym sukcesem. Aby umocnić profrancuską postawę starego wojaka, Ludwika Maria sprawiła, że napisał doń własnoręcznie kardynał Mazzarini, który przyznał Czarnieckiemu dwie pensje. Różnymi metodami potrafiła zjednać także prymasa, marszałka Lubomirskiego i kilkunastu senatorów. W związku z tym w sierpniu 1659 roku założyła pod opieką jej królewskiej mości tajny związek mający na celu przeprowadzenie vivente Rege, to jest elekcji za życia obecnego króla. Przy czym wybrany miał być Francuzem, który poślubi siostrzenicę monarchini. Spisano odpowiednią deklarację i zaczęto zbierać podpisy wśród stronników dworu. Zgrzyt wywołała odmowa Lubomirskiego, który oburzony oficjalną rolą polityczną kobiety, przeprowadził zmianę zaimka jej na ich, obejmującą oboje małżonków. Incydent ten dobrze wskazuje, że pomimo całej swej inteligencji Ludwika Maria nadal nie rozumiała polskich tradycji. Dalsza działalność wymagała już aprobaty Luwru, którą trudno było otrzymać, gdyż rodziny obojga młodych nienawidziły aktualnie wszechwładnego Mazariniego i organizowały przeciw niemu liczne fronty. Potężny kardynał kiedyś powiedział, że Francji stale zagrażają trzy kobiety, księżna de Longueville i de Chevreuse oraz palatynowa Anna Gonzaga. Mała, protegowana Ludwiki Marii miała nieszczęście być córką trzeciej z tych dam a siostrzenicą dwóch pozostałych. Jeszcze większe zastrzeżenia budził jej planowany narzeczony, gdyż wielki kondeusz znacznie dłużej zwalczał kardynała i nawet właśnie wtedy, początek roku 1659, znajdował się w wojsku hiszpańskim, będąc właściwie zwykłym zdrajcą swojej ojczyzny. Jednak 7 listopada został zawarty pokój pirenejski, w ramach którego król Francji przebaczył swemu kuzynowi jego buntę. Ludwika Maria od razu zrozumiała, że szanse uzyskania zgody Paryża na jej plany wzrosły, ale od Austrii odsuwała się ostrożnie, bojąc się, że cesarz odbierze jej księstwa śląskie. Niemniej zwróciła się do Mazaryniego, że szuka kandydata na króla polskiego, który byłby młody i poślubił jej siostrzenicę. Wprawdzie kardynał jako wytrawny gracz polityczny od razu pojął, że powodzenie planów Ludwiki Marii doprowadziłoby do wzięcia cesarstwa w kleszcze pomiędzy Francję i Polskę, jednak kierując się osobistymi względami, na razie zaproponował tylko młodego księcia nojburskiego, księcia Deste oraz księcia de Merkera, nielegalnego wnuka Henryka IV. Tymczasem Neuburg miał dopiero 8 lat, Deste nie kwapił się do tych projektów, a w przypadku de Merkera było zupełnie nieprawdopodobne, aby Polacy wybrali swym monarchą syna Benkarta. Po długich staraniach dopiero jesienią 1660 roku Dwór francuski wyraził swą zgodę na młodego Bourbona. Królowa dowiedziała się o tym w październiku w czasie pobytu w Krakowie. Wkrótce potem, 30 listopada, wielki kondeusz, któremu traktat pirenejski zabraniał korespondować z obcymi mocarstwami, otrzymał pozwolenie kardynała na wymianę listów z Polską. Zresztą wszechwładny minister wkrótce zmarł. Rządy objął wówczas osobiście Ludwik XIV, w dużym stopniu wolny od uprzedzeń Mazariniego, w stosunku do uczestników front, a bardzo pragnący szachować cesarza także od wschodu. Dzięki temu już w roku 1661 Francja wydała na Vivente Rege 344 700 liwrów z użytych głównie na przekupienie opornych senatorów. Ludwika Maria problem pomyślnego przebiegu lekcji Vivente Rege powierzyła opiece Matki Boskiej Loretańskiej. Chciała, aby senat w tej sprawie zwrócił się oficjalnie do króla Francji. Jednając sobie magnatów, monarchinie jeździła dużo po Polsce. Musiała już wówczas liczyć się z wojną domową, bo interesowała ją obronność grodów. Tak na przykład w Zamościu wyszła z oficjalnego powitania, zanim pierwszy z kilku przygotowanych mówców skończył swoją rację. Od razu podążyła na wały, które obeszła do koła zainteresowaniem, zwiedzając wszystkie fortyfikacje. Nie dawała przekupić się Lizoli, kiedy ten w imieniu cesarza obiecywał zwiększyć dochody z księstw śląskich, byle wyrzekła się kandydatury francuskiej, ani zastraszyć pogłoską o możliwej zbrojnej interwencji Austrii. Niepokoił ją natomiast fakt, że potężny lubomirski, na którego dawniej liczyła, zaczął obecnie robić coraz nowe trudności. Z nietypowym dla siebie zamiarem pozyskania szerszych warstw szlacheckich Ludwika Maria postanowiła założyć stałą gazetę, tygodnik, której dotąd w Polsce nigdy nie było. Pierwszy numer tego pisma ukazał się 3 stycznia 1661 roku w Krakowie, a do 1 maja wydano tam 13 następnych. Od 14 maja Merkuriusza Polskiego zaczęto drukować w Warszawie. Wydawcami byli intelektualiści mieszczańscy Hieronim Pinocci, Jan Aleksander Gorczyn, a drukarzem Jerzy Forster. Tygodnik usiłował stworzyć atmosferę sprzyjającą zamysłom królowej chwalił oddanych jej ludzi, na przykład Czarnieckiego, podkreślał triumfy oręża polskiego w nowej wojnie z Moskwą i przytaczał takie wiadomości ze świata, które mogły wskazywać na słuszność zamysłów monarchini, przemilczając pozostałe. Tak na przykład o zamachu stanu w Kopenhadze donoszono Król Duński Fryderyk po strasznych i niebezpiecznych wojnach ze Szwedami nie tylko pokojem się cieszy, ale i tym także, że Duńczykowie dziedzictwo mu przyznali w Danii jako dziedzicznym był królem w Norwegii jej. Redaktorzy nie wspomnieli natomiast, że z chwilą wprowadzenia tej zmiany Fryderyk III stał się także absolutnym monarchą, co naturalnie bardzo zraziłoby szlachtę do idei Vivente Tymczasem zbliżał się Sejm, który miał podjąć uchwałę w sprawie projektów królowej. Szykując się doń, dwór odbył pobożną pielgrzymkę do Częstochowy. Poprzedzające sejmiki wypadły na ogół korzystnie dla monarchii. Obrady rozpoczęły się 2 maja 1661 roku. Ludwika Maria urządzała liczne uczty, bankiety i zabawy, aby zjednać sobie nowych zwolenników. Prowadziła też bardzo poważne rokowania z Lubomirskim, chcąc pozyskać tego potężnego magnata. Zażądał on za poparcie planów królowej dwóch nagród ręki księżniczki Benedykty, starszej córki palatynowej Anny, siostrzenicy monarchini, dla swego syna, a dla siebie Wielkiej Buławy po spodziewanej śmierci Potockiego. 22 maja Ludwika Maria przyjęła te warunki, choć Ludwik XIV nie dowierzał Marszałkowi Wielkiemu. W czerwcu na tajnym zebraniu Senatu Jan Kazimierz ujawnił zamiary dworu. Przeciw nim wypowiedziały się tylko dwie osoby, kasztelan lwowski Fredro i biskup kujawski Czartoryski. W celu pozyskania popularności w czasie procesji Bożego Ciała zorganizowano wjazd oddziałów które odniosły niedawno zwycięstwo nad Moskwą. Przy wtórze bębnów rzucały one pod nogi Janowi Kazimierzowi zdobyte rosyjskie sztandary. Jednak nadal problem Vivente miał tylu wrogów, zwłaszcza wśród średniego ziemiaństwa, że należało zrezygnować z postawienia tej sprawy na obrady Sejmu. Kolowa bardzo to przeżyła. Jak pisał Morsztyn, od czasu ucieczki z Polski przed Szwedami nie była nigdy tak sturbowana, Innym następstwem niepowodzenia było zaprzestanie wydawania Merkuriusza Polskiego, gdyż propagowanie polityki dworu przestało być potrzebne. Dalsze pertraktacje z Lubomirskim nadal nie dawały wyników. Co więcej, wśród nieopłaconego wojska zawiązano wrogą dworowi konfederację, tzw. Związek Święcony, którego nie mógł zrównoważyć utworzony przez Czarnieckiego Związek Pobożny grupujący wierne królowi Chorągwie. W początkach roku 1662 de L'Embre zawiadomił Paryż, że wszystkie sejmiki wypowiadają się przeciw projektowi Viventereghe. 2 maja rozpoczęły się obrady Sejmu. W czasie jego trwania teatr dworski wystawił cyda w przekładzie Morsztyna. Polska prapremiera tego dzieła odbyła się przed dwoma laty w Zamościu, ale obecnie tłumacz uzupełnił sztukę politycznym prologiem wzorowanym na Odzie Racina. Postać symbolizująca Wisłę, sławiła w nim parę królewską, dziękując jej za wasze zasługi, za zdjęte okowy, z szeregu grodów odbitych u wroga oraz życząc żyj Kazimierzu, żyj Ludwiko. role kobiece grały panny z Fraucymeru. Wśród widzów znajdowało się wielu senatorów, a izba poselska zjawiła się prawie w komplecie. Niemniej obrady miały wyjątkowo niepomyślny przebieg dla dworu. Zbuntowane wojska podchodziły pod stolicę i w tej atmosferze atakowano zwolenników monarchini, domagając się odebrania Czarnieckiemu dóbr tykocińskich, przyznanych za walkę ze Szwedami, biskupowi Prażmowskiemu urzędu kanclerza koronnego, a Krzysztofowi Pacowi, kanclerzowi litewskiemu, grożąc nawet wyrokiem śmierci. Wreszcie poseł Podolski postawił wniosek przyjęty z entuzjazmem, żeby wszelkie działania na rzecz Viventerege uznać za zdradę stanu. Kolowa, usiłując zachować spokój, przysłuchiwała się obradom z loży. Po sejmie roku 1662 Ludwika Maria stanęła wobec trzech możliwości. Wyrzeczenia się swych planów, abdykacji męża, co umożliwiłoby elekcję dągie na normalną drogą oraz zamachu stanu. Na razie król wyruszył na wojnę moskiewską i pod jego wodzą ostatni raz przed rozbiorami Polacy wdarli się na ziemię rosyjskie. Dwór liczył, że pokój z carem, zawarty po zwycięskiej ofensywie, rozwiąże wszystkie sprawy wewnętrzne zgodnie z życzeniami monarchini, a opromieniony zwycięstwem waza przeprowadzi elekcję viventa regge młodego księcia Condé, wujcik. W roku 1664 Ludwika Maria chciała jechać na Litwę, aby witać powracającego małżonka, jednak ciężko zachorowała, także że pięciokrotnie puszczano jej krew. Zajmowała się w tym czasie wydawaniem za mąż ukochanej siostrzenicy i szykowaniem dla niej posagu. Ojciec dziewczyny, a szwagier królowej, Edward Bawarski, pochodzący z młodszej gałęzi Wittelsbachów, zmarł 13 marca 1663 roku. W miesiąc potem polska para królewska adoptowała jego córkę. Ponieważ osiągnęła ona wiek, w którym mogła już wyjść za mąż, poseł Kondeusza, Jakub K.J. przybył do Polski, aby omówić warunki finansowe zbliżającego się małżeństwa. Z monarchinią spotkał się on 6 lipca we Lwowie. Rokowaniom towarzyszyły pewne napięcia, gdyż Burboni chcieli, żeby Ludwika Maria ogłosiła siostrzenicę swą jedyną spadkobierczynią, motywując to żądanie obawą, że w przeciwnym razie królowa będzie mogła dokonywać i innych adopcji. Monarchini nie pozwoliła wprawdzie ograniczyć swobody swoich przyszłych posunięć, Dała jednak Annie Henryce ogromny posag, oba księstwa śląskie 13 tysięcy liwrów w srebrze i w klejnotach. Kontrakt podpisano 30 sierpnia 1663 roku, a prymas i wielu senatorów było oficjalnymi świadkami. W dodatku Jan Kazimierz zrzekł się w tajemnicy na rzecz Dongiena swych praw do Szwecji, co było poważnym naruszeniem pokoju w Oliwie. Ślub młodych odbył się w Paryżu 11 grudnia. 1663 roku. W wyniku podpisanego kontraktu Ludwika Maria traciła na rzecz siostrzenicy prawo do księstw śląskich. Jednak ten punkt umowy wymagał akceptacji cesarza. Pertraktacje w powyższej sprawie ciągnęły się pomiędzy Wiedniem, Paryżem a Warszawą przez wiele lat, zwłaszcza że królowa zgubiła niektóre ważne papiery dotyczące jej własnych uprawnień. Dopiero w 1665 roku Francuzi zrozumieli, że cesarz nie udzieli nigdy inwestytury Dongienowi. Pozostawały więc tylko starania, aby Leopold spłacił nowych właścicieli. Rzeczywiście do tego doszło, choć sprawę komplikowały pretensje jezuitów, wynikające rzekomo z treści zaginionego testamentu królewicza Karola. Ludwice Marii okazywała w tej sprawie poparcie jej bratanica cesarzowa Eleonora Gonzaga, dla Polski było istotne, że utracone zostały przez rodzinę królewską posiadłości w dzielnicy od dawna oderwanej od reszty kraju. Dalsze projekty przeprowadzenia Viventer w, w dużym stopniu zależały od postawy Lubomirskiego. Królowa początkowo chciała go jeszcze zjednać, choć w roku 1663 w jej otoczeniu rozważano, jak ująć i zgładzić potężnego magnata. Do ugody chciał doprowadzić zwłaszcza morsztyn, blisko związany z obiema antagonistycznymi stronami. W grudniu 1663 roku wysłannik Lubomirskiego zjawił się w Warszawie, znów łudząc Ludwikę Marię perspektywą pojednania. Monarchini zażądała wówczas oświadczenia na piśmie, które miało być tak sformułowane, żeby im można zgubić marszałka w razie, gdyby raz jeszcze chciał zdradzić sprawę elekcji. Naturalnie takiego oświadczenia nie otrzymała i w roku 1664 ostatecznie zrezygnowała z prób porozumienia się z dawnym sprzymierzeńcem. Kiedy tamten najpierw skłonił w Jeden i Berlin, aby wysłały nad granicę polską oddziały wojskowe, a potem posłał syna z przeprosinami, to młody Lubomirski usłyszał od królowej, że sytuacja taka powtarza się już trzydziesty raz i że zawsze po przeprosinach marszałek Wielki ponownie łami obietnicę. Od tej chwili jedyną drogą do wprowadzenia siostrzenicy na tron Polski stał się zamach stanu. Już w kilka dni po podpisaniu kontraktu małżeńskiego odbyła się u monarchini narada poświęcona zagadnieniu, jak ominąć zakaz vivente regge. Początkowo rozważano abdykację króla, co popierał poseł francuski, a czemu zdecydowanie sprzeciwiał się pac. Ludwice Marii najbardziej podobał się projekt prymasa Wacława Leszczyńskiego, żeby chęć zrzeczenia się tronu jedynie udawać, a zwołany w tym celu Sejm poddać naciskom wojsk wiernych tronowi. Miały one wymusić, aby obie izby zdecydowanie odrzuciły projekt abdykacji, a poza tym w celu ulżenia monarsze wyznaczyły jego następcę. W związku z powyższymi planami rozważano możliwość ściągnięcia wojsk francuskich, ewentualnie z kondeuszem na czele, i szwedzkich, a także tatarów i kozaków. Przenikające wieści o takich projektach bardzo drażniły społeczeństwo, które dopiero niedawno w wyniku ciężkich zmagań wyzwoliło się od skandynawskich najeźdźców. Naturalnie królowa nadal dbała o zjednywanie magnatów. W związku z tym ogromną stratą była śmierć hetmana polnego Gosiewskiego, który 6 kwietnia 1662 roku powrócił z niewoli moskiewskiej i stał się gorącym zwolennikiem planów dworu. 12 czerwca złożył nawet przysięgę wierności Ludwice Marii. Później jednak został zatrzymany przez zbuntowanych żołnierzy i rozstrzelany 29 listopada 1662 roku. Szukając innych zwolenników, monarchini przywróciła to swych łask zdrajce i banite Hieronima Radziejowskiego, którego żona była niegdyś kochanką Jana Kazimierza. Osłaniała także Bogusława Radziwiła, korzystającego z amnestii potwierdzonej ugodą z wielkim elektorem i ułatwiła mu małżeństwo z córką Janusza Radziwiła. Nawiązała również dobre stosunki z Anną Mochilanką, żoną Stanisława Potockiego, hetmana wielkiego koronnego. Jednak przede wszystkim opierała się na tak zwanych zięciach dworu, to jest mężach panien z Fraucymeru. Do tych ostatnich należeli Morsztyn, Krzysztof Pac, Jan Kazimierz Krasiński i Jan Sobieski, mężowie Francuzek, oraz Jan Załęcki, mąż Polki. Jedynie Jan Zamojski, pierwszy małżonek Marii Kazimiery Sobieskiej, nie został członkiem Kamaryli. Politykę matrymonialną Monarchini złośliwie atakował anonimowy wierszyk z kręgów Związku Święconego. Od cudzoziemek Orła głowa boli, upstrzykali mu ją muszkami do woli. Największym atutem Monarchini pozostawała jednak pomoc Francji. Ludwik XIV kilkakrotnie zapewniał małżonków, że ich nie opuści w przypadku niepowodzenia wspólnych planów, dawał duże subsydia i obiecywał nowe. Dlatego też Ludwika Maria żywiła doń szczerą wdzięczność, której wielokrotnie dawała wyraz. Kiedy na przykład w styczniu 1667 roku zmarła jego matka, to nabożeństwa żałobne odbyły się we wszystkich świątyniach warszawskich, a najbardziej uroczysty odprawił ambasador francuski biskup de Bonzi u jezuitów. Kościół był kirem obity, trumna aksamitem, na katafalku świec dostatek. Serdeczne stosunki łączyły monarchinie również z szeregiem starych paryskich przyjaciół, a ostatnio szczególnie bliskie z rodziną Condé. Po dawnemu też miała liczne kontakty z por Royal korespondując po śmierci przeoryszy Angeliki z jej siostrą i następczynią, matką Agnieszką. Te powiązania francuskie obok dążeń do reformy państwa, planów sprowadzenia obcych wojsk, oficjalnego udziału w życiu politycznym kraju i krzewienia nowych zachodnich zwyczajów, pozbawiły monarchinie tej niewielkiej popularności, jaką pozyskała w okresie szwedzkiego najazdu. W stosunkowo krótkim czasie Ludwika Maria stała się najbardziej znienawidzeną w dziejach polskich przez masę szlacheckie królową i bohaterką licznych, anonimowych, zniesławiających utworów. Pisano złośliwie Królowa niemal co dzień kondeuszów rodzi. Czyniono ją tematem przerabianych łacińskich paszkwili, napisanych kiedyś we Francji przeciw Katarzynie Medici, i układano wiersze typu Ave Maria Niezdrowaś ludwiko francuska Megiero W Polsce łaski niepełna przeklęta Harpio diabeł z tobą Lub zdrowaś bądź ludwiko lecz na nasze licho Łaskiś pełna francuskiej naszej zapomniawszy A w rozmowach nazywano Bezecna Jezabel lub Megiera piekielna Równie szczerze nie cierpiano wszystkich Francuzów A wielkiego kondeusza nazywano pogardliwie Kundys w pewnych okresach dworzanie francuscy bali się pobicia, a nawet szarytki i wizytki lękały się wygnania z Polski. Popularny był wierszyk Bij Francuzów, bij wziąwszy dobry kij, wal Francuzów, wal, wbijaj ich na pal. Poza tym wyszydzano nowe obyczaje. Cale wstyd straciły panny i matrony, ukazując i piersi, i nagie łopatki, biadolił na przykład Wacław Potocki. W takiej atmosferze mógł się zdarzyć nawet wręcz niewiarygodny wypadek, że kiedy w nieco późniejszym okresie podróżująca królowa zajechała do jakiegoś dworku, jego właścicielka, pani Sułkowska, przyjęła ją potokiem złorzeczeń. W przeciwieństwie do żony, Jan Kazimierz był w pewnych kręgach, zwłaszcza wśród wojska, dość popularny, a pasek pisał o nim wyraźnie ciepło. Niezależnie od tych nastrojów, latem 1664 roku monarchini zaczęła rozważać możliwość wytoczenia Jerzemu Lubomirskiemu Procesu o zdradę kraju, knowania z obcymi dworami, związki ze zbuntowanymi oddziałami wojskowymi oraz o plany obalenia króla. W sierpniu Rada Senatu poparła ten projekt. Dwór przystąpił więc do szykowania procesu przede wszystkim dobierając odpowiednich świadków, a niektórych z nich na pewno przekupując. Wrogowie twierdzili, że dotyczyło to w ogóle wszystkich zeznających oraz że duchowni z otoczenia monarchini uwalniali tych ludzi od grzechu związanego z krzywoprzysięstwem. Sejm wybrał sąd pomyślni dworu, w skład którego wchodził król, 37 senatorów i 8 deputowanych poselskich. W ostatniej chwili oskarżony gotów był upokorzyć się, jednak Jan Kazimierz, wtedy bardziej zawzięty od żony, nie zgodził się na pojednanie. Lubomirski zamknął się więc kilkutysięcznym wojskiem na zamku w Janowcu i zaocznie został skazany w grudniu 1664 roku na karę gardła, utratę godności i konfiskatę dóbr. Za takim wymiarem kary padło 35 głosów, w tym króla i prymasa, a tylko czterech sędziów głosowało za uniewinnieniem. Jednocześnie jednomyślnie skazano na śmierć morderców Hetmana Gosiewskiego. 3 stycznia zamknięto bramy Warszawy, a na rynku wzniesiono szafot. Po ścięciu głów, zwłoki skazańców poćwiartowano. Inaczej wyglądało ukaranie potężnego magnata. Pomimo głosów triumfu na dworze i we Francji oraz przejścia na stronę króla kilku dotychczasowych przyjaciół Lubomirskiego, na przykład Krzysztofa Grzymutowskiego, Ludwika Maria zwlekała z ogłoszeniem wyroku, zdając sobie sprawę z jego niepopularności. W powszechnym odczuciu marszałek wielki, wprawdzie w znacznie szerszym zakresie, robił tylko to, co przed nim i po nim czyniły setki innych dygnitarzy. Dlatego królowa proponowała skazańcowi zawieszenie kary w zamian za dobrowolne zrzeczenie się godności i wyjazd za granicę na dwa lata. Jednak Lubomirski odmówił i udał się na Śląsk pod opiekuńcze skrzydła cesarza. Buławę polną po nim otrzymał wówczas nienawidzący poprzednika Stefan Czarniecki, a laskę marszałkowską Jan Sobieski, którego skazany był druchem. Ludwika Maria musiała więc w tym wypadku posłużyć się wpływami swej ulubienicy ówczesnej Marii Kazimiery Zamojskiej, aby nowy marszałek wielki zgodził się przyjąć ofiarowaną mu godność. Nie było to jedyne tego typu posunięcie monarchini. W tym okresie przybył do Warszawy nowy poseł francuski, młody i piękny biskup de Bonzi, który zaczął szerzyć podwoje miłosne wśród dam polskich. W listach do Paryża tłumaczył się, że czyni to na życzenie kulnowej aby tą drogą zdobyć wpływy na mężów uwodzonych pań. Wiosną 1665 roku sejmiki opowiedziały się za Lubomirskim, a wyrazem sympatii mas szlacheckich do wygnańca był wierszyk głoszący, że wyrok nań wydała głupia ojczyzna. W związku z tym przebywający we Wrocławiu eks-marszałek zaczął myśleć o powrocie do Polski. Na razie umacniał swe związki z Wiedniem i Berlinem, a nawet i z Moskwą, i na złość znienawidzonej królowej kazał wypasać konie swego wojska w należących do jej siostrzenicy księstwach opolskim i raciborskim. Ludwika Maria obawiała się nawet, że pod jakimś pretekstem zagarnie te ziemię. 22 maja 1665 roku wygnaniec wrócił przez Dukle i Jasło do Polski, gdzie na jego stronę przeszły liczne zbuntowane chorągwie. Przeciw niemu wyruszył osobiście król z Janem Sobieskim i posłem francuskim. W wybuchłej wojnie domowej przemieszały się cele osobiste, dynastyczne i ustrojowe. Wójcik Przez dłuższy czas obie strony ograniczały się do drobnych utarczek, a królowej udało się nawet doprowadzić do przejściowego rozejmu. Morsztyn czynił maksymalne wysiłki, aby jakoś pogodzić wrogie obozy, ale napotykał opory Jana Kazimierza ponownie bardziej zawziętego od żony – w rezultacie 13 lipca 1666 roku doszło do decydującej bitwy pod Montwami w pobliżu Inowrocławia, która niespodziewanie okazała się krwawa, ogółem poległo 4000 Polaków, i zakończyła się pełnym zwycięstwem Rokoszan. Po tej klęsce 31 sierpnia podpisano porozumienie. Lubomirski wprawdzie ukląkł przed królem i zaręczył mu wierność, jednak Jan Kazimierz musiał zwrócić buntownikowi odjęte dobra, i zobowiązał się przestać myśleć o Vivente Regge. Pomimo zawarcia ugody, eksmarszałek ponownie wyjechał na Śląsk, gdzie z ramienia Wiednia i Berlina przygotowywał grunt do wysunięcia kandydatury Filipa Neuburga na tron Polski. Paryż doradzał porozumienie z butnym magnatem, a Ludwika Maria w pewnym momencie pragnęła nawet przeniesienia się Sobieskich do Francji, co umożliwiłoby zwrot Lubomirskiemu odebranych godności.